Doszły do nas pogłoski o przeprowadzonej mobilizacji w Polsce i o bardzo naprężonych stosunkach Polski z Czechosłowacją. Są również wiadomości, że brytyjski premier Chamberlain wystosował w imieniu rządów brytyjskiego i francuskiego apel do rządu czeskosłowackiego, wzywając do wyrażenia zgody na żądanie Niemiec w imię ratowania pokoju Europy. Prasa Polska i Obca, między innymi i prasa litewska, donosi, że w dniu 22 września w Czechosłowacji Została zarządzona powszechna mobilizacja. Te same wiadomości głoszą, że Francja zarządziła wzmocnienie pogranicznych garnizonów i ubezpieczyła swą wschodnią granicę. Rosja zagroziła Polsce wypowiedzeniem paktu o nieagresji w wypadku działań polskich przeciwko Czechosłowacji. Jednak jest jasne, że ani mocarstwa zachodnie, ani Rosja nie będą kwapiły się ze zbrojną pomocą dla Czechosłowacji. I na wojnę z Niemcami z jej powodu nie pójdą. Położenie dzisiejsze jest tylko o rodzaju, że Hitler zażądał wykonania do 1 października postulatów zawartych w ostatniej nocie wręczonej Chamberlainowi w czasie rozmów w Godesbergu. Litwa wydaje się być mocno wstrząśnięta ostatnimi wypadkami w Czechosłowacji. Litwini czekają i są na rozdrożu. Niemcy czy Rosja? Sytuacja w Europie jest bardzo naprężona. Wydaje się, że przez kierowników polityki wielkich mocarstw jest rozgrywana partia pokera, w którym stawką jest pokój lub wojna. Mocniejsze karty w tej grze mają bezwzględnie Niemcy. Ostatnia mowa Hitlera była wielkim zagraniem. To podziałało i znowu zaczęły się konferencje. Tym razem Hitler, Mussolini, Deladier i Chamberlain w Monachium. Wdali się w tę sprawę także Roosevelt i papież Pius XII. Dzisiaj wszyscy o nim mówią przez radio. Oczywiście jest nie do pomyślenia, aby wojna europejska miała wybuchnąć tylko o ziemie sudeckie. W każdym razie niemoc w działaniu tzw. Tak mocarstw zachodnich Europy objawia się w sposób zatrważający. Boją się wojny. Nie chcą nic utracić ze swego stanu posiadania. Idą też na wszelkie rozmowy i kompromisy i pragną zagadać sprawę. Pomimo to wszyscy mniej lub więcej wyraźnie mobilizują się. Dziś jest wiadomość o mobilizacji niemieckiej i podobno o koncentracji w Prusach Wschodnich wzdłuż granicy litewskiej. W konkluzji można prawie na pewno stwierdzić, że Czechosłowacja jest już podzielona, a pomimo to ogólny pokój będzie utrzymany ku wiecznej hańbie mocarstw zachodnich, to jest Francji i Wielkiej Brytanii. Uważam za fatalne, że ustąpiły one Hitlerowi kosztem Czechosłowacji. Nie wiadomo też, co stanie się z Polską przy takim stanowisku mocarstw zachodnich wobec oddanej Niemcom Czechosłowacji. W tym drugim, następnym etapie wydarzeń w Europie wywołanym przez nienasycone Niemcy możemy już znaleźć się po stronie Francji, naszej pożalcie Bożej, jedynej sojuszniczki. Myślę więc, że opieranie się Polski wyłącznie na Francji jest błędne. Niemców nie zdołamy pokonać siłami samego Zachodu plus Polska. I we Francji tak właśnie rozumieją. Do pokonania Niemiec, jak wskazała pierwsza wojna światowa, potrzebne są wspólne działania co najmniej dwóch silnych frontów, zachodniego i wschodniego. Front wschodni bez Rosji i Czechosłowacji, a złożony tylko z samej Polski, jest zbyt słaby. Nasza akcja na Śląsku za Olziańskim. 2 października. Tragedia Czechosłowacji dopiero co się zaczęła. Śląsk Zolziański został zajęty przez nasze wojska pod dowództwem generała Władysława Bortnowskiego. Ziemie sudeckie zostały zajęte przez wojska niemieckie, a przygotowywane jest oddanie Węgrom Rusi Podkarpackiej. O godzinie 14 wczoraj stało się wiadome, że rząd Czechosłowacji przyjął notę ultimatywną ministra Beka, żądającą zwrotu w terminie do dnia 2 października 1938 roku obszaru Cieszyń, Frysztat-Karwina. Na Litwie wypadki w Czechosłowacji, upadek tego państwa i rozbiór jego terytorium zostały przyjęte z powszechnym przygnębieniem i nieukrywaną żałobą i z wielkim zaniepokojeniem o swoją własną przyszłość. Poważni ludzie, politycy litewscy w prywatnych rozmowach twierdzą, że upadek Czechosłowacji jest równoznaczny z końcem powersalskiej Europy z roku 1919 i że podobny los niebawem oczekuje Polskę i wszystkie państwa bałtyckie. Identyczne stanowisko, może nieco oględniejsze, w wypowiedziach zajęła opozycyjna prasa litewska, mianowicie organa chrześcijańskiej demokracji i litewskich ludowców. Nasza sytuacja w Kownie jest bardzo nieprzyjemna, ponieważ na łamach litewskiej prasy opozycyjnej po prostu wytykają otwarcie, że posiadamy tajną umowę z Niemcami i że przyłożyliśmy rękę do mordu Czechosłowacji. Minister Beck ma tu na Litwie fatalną opinię. Litwini uważają go za hitlerowskiego pachołka. W czasie naszej tak zwanej akcji na Śląsk Zaolzieńskim miałem tu również pewne nieprzyjemne chwile. Mianowicie otrzymałem polecenie ze sztabu głównego z Warszawy od generała Stakiewicz'a sprawdzenia pilnie wiadomości otrzymanych w Polsce o mobilizacji wojska litewskiego, o przybyciu do Litwy misji wojskowej rosyjskiej, która przeprowadza wizytację lotnisk litewskich w okolicy Szawel i Poniewierza. Wiadomości naszego sztabu głównego nie odpowiadały prawdzie, wiedziałem o tym z całą pewnością i właściwie nie wymagały żadnego sprawdzania. Jednak poinformowałem o otrzymaniu tego polecenia posła Harwata i na jego wyraźne życzenie postanowiliśmy obaj jednocześnie dokonać pewnego rodzaju demarszy, aby wyjaśnić stanowisko Litwy na wypadek, aby prawdopodobny, gdyby sytuacja w związku z wydarzeniami w Czechosłowacji miała się skomplikować». 30 września poseł Harwat przeprowadził rozmowę z wiceministrem spraw zagranicznych Litwy panem Urprzysem i uzyskał od niego w imieniu rządu litewskiego solenne zapewnienie, że Litwa w obecnym położeniu zachowa pełną neutralność, że nie istnieją żadne nieprzyjazne zamiary jej w stosunku do Polski, ale że jednocześnie Litwa przeciwstawi się orężnie każdej próbie naruszania jej neutralności, gdyby jakiekolwiek obce wojska zamierzały to uczynić. W tym samym dniu telefonowałem do litewskiego sztabu generalnego z prośbą o rozmowę z szefem sztabu. Odpowiedziano mi, że generał Czernius nie może mnie przyjąć, bo jest nieobecny w Kownie. Przyjmie mnie natomiast o godzinie 13 szef oddziału drugiego, pułkownik Dulksnes. Rozmowa z pułkownikiem Dulksnesem trwała bardzo krótko. Na moje zapytania, czy prawdą jest, że rosyjscy oficerowie byli na Litwie i wizytowali lotniska w rejonie Szavel i Poniewierza, otrzymałem od niego całkowite i formalne zaprzeczenie. Nieprawdą jest również twierdzenie, że Litwa ma tajny sojusz z Rosją, dodał pułkownik Dulksnes. dobre stosunki z Polską są prawdziwym życzeniem Litwy. Inaczej mówiąc, pułkownik Dulksnes złożył na moje ręce oświadczenie analogiczne jak minister Urprzys wobec posła Harwata, dodając jeszcze że szczerym życzeniem Litwinów jest utrzymanie możliwie najlepszych stosunków z Polską i że nie powinniśmy w Warszawie przyjmować do wiadomości pogłosek, jakoby Litwa knuła jakieś spiski przeciwko Polsce. Litwa, mówił pułkownik Dulksnys, nie jest w żadnym stopniu związana ani z Rosją, ani z Niemcami. Jedyne umowy o charakterze podobnym do sojuszu łączą Litwę z Łotwą oraz z Estonią. 5 października we wtorek, czwartego bieżącego miesiąca, ukazał się nowy numer Kardasa. Kardas, miecz, jest tygodnikiem wydawanym przez Litewskie Ministerstwo Spraw Wojskowych. Redaktorem Kardasa w tym czasie był pan Sliżys, który jako major wojska litewskiego był kiedyś litewskim ministrem wojny. Poświęcony całkowicie sprawie wileńskiej. Był zapewne złożony przed konferencją monachijską, ale już po mojej rozmowie z pułkownikiem Dulsknesem, w której wypowiedział on w imieniu Litewskiego Sztabu Generalnego życzenia Litwy pozostania w przyjaźni z Polską. Numer Kardasa zawierał groźne napaści na Polskę i żądanie, w to wysoce agresywnym i nieprzejednanym, oddania Litwie Wilna. Jednocześnie w różnych litewskich gazetach codziennych, jak Lajszkas, List, Wakaras, Wieczór i innych, pojawiły się bardzo ostre ataki na Polskę za Śląsk, za Olziański. Nazywano naszą akcję i nasze żądania względem Czechosłowacji bezczelnymi. Pod tym ostatnim względem mieli oni dużo racji. Dziś, 6 października, z poleceniem ministra Harwata, odbyłem rozmowę z szefem sztabu, generałem Czerniusem. Zapytałem, jak on sobie wyobraża stosunki... Litwy z Polską przy takim tonie prasy i nastrojach społeczeństwa. Rozmowa była przyjazna w tonie, lecz bardzo przykra w treści. Rozpocząłem od oświadczenia, że od pięciu miesięcy obserwuję nastroje i rozwój stosunków pomiędzy Litwą a Polską i stwierdzam, że niestety nic się nie zmienia na lepsze, lecz przeciwnie. Ostatnio stanowisko prasy litewskiej, a w szczególności prasy wojskowej, wskazuje, że Litwa przechodzi do agresywnego tonu względem Polski. Mówię o tym ze zdziwieniem, powiedziałem, ponieważ ze strony przedstawicieli Wojska Litewskiego otrzymuję stale zapewnienia, że Litwa pragnie dobrych stosunków z Polską. Nie wyobrażam sobie, mówiłem w dalszym ciągu, polepszenia stosunków między nami, jeżeli nadal będzie prowadzona propaganda antypolska i będą szerzone wrogie Polsce nastroje. Jako żołnierz pytam generała Czerniusa, czy wyobraża on sobie dobre stosunki w takim położeniu, kiedy w sąsiadującym państwie istnieje jawnie organizacja mająca na celu oderwanie od sąsiada części jego terytorium, kiedy organizacja ta prowadzi otwarcie akcje przez prasę i radio i jest popierana przez czynniki rządowe. Zakończyłem pytaniem, co stoi na przeszkodzie w nawiązaniu z wojskiem litewskim przyjaznych i dobrych stosunków i dlaczego prowadzona jest zaciekła antypolska kampania. Generał Czernius wysłuchał moich słów w milczeniu, ale z wyrazu jego twarzy widać było, że sprawiają mu one dużą przykrość, odpowiedział, co następuje. Ułożenie dobrosąsiedzkich stosunków między Litwą a Polską wymaga długiego czasu. Pięć miesięcy to za mało. Istnieją poważne urazy w psychice narodu litewskiego względem Polski. Najważniejszym z nich jest duża nieufność Litwinów do Polaków. Nie jest to zjawisko nowe, jest to dawna sprawa pomiędzy Litwinami a Polakami. Dzisiejsze objawy nieufności i niechęci są spowodowane zajęciem Wilna przez generała Żeligowskiego, polskim ultimatum z marca 1938 roku i przymuszeniem Litwy do nawiązania normalnych stosunków z Polską. Byłoby dużo lepiej, gdyby te stosunki zostały nawiązane bez groźby użycia siły. Było to już zresztą omówione i tylko choroba naszego premiera Tubelisa uniemożliwiła załatwienie tej sprawy z Polską. Ponadto Polska wykorzystała zbyteczny incydent graniczny, a wszak podobne zdarzają się na każdej granicy. Z tych powodów trzeba dużo czasu, zanim naród litewski zapomni urazy i nabierze do Polski zaufania. Zresztą nie trzeba zanadto przejmować się tym, co pisze prasa i co mówi ulica. Miarodajne są słowa ludzi odpowiedzialnych za państwo litewskie. Z ich strony nie ma żadnych ataków przeciw polskich. Ani prezydent Smetona, ani generał Rasztikis w swoich przemówieniach nie poruszają drażliwych tematów. Litwa chce pokoju i o żadnej agresji nawet nie myśli. Chcemy dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami również i z Polską. O artykule Kardasa... Generał powiedział, że jemu również nie podobał się ton, lecz dowiedział się o tym już po ukazaniu się tego numeru i że nie może być odpowiedzialny za wyrażone tam poglądy. Wyda jednak zarządzenia, aby się to więcej nie powtórzyło. Mimo tego, co słyszał ode mnie, twierdzi, że nasze wzajemne stosunki poprawiły się i będą poprawiały się nadal. Nie trzeba naglić i forsować tych rzeczy. Po tym, co było pomiędzy Polską a Litwą... — W ciągu dwudziestu lat nie może nastać po pięciu miesiącach serdeczna atmosfera — dodał. Zabierając głos ponownie, powiedziałem generałowi... Czerniusowi, że jako żołnierze powinniśmy być realistami i pamiętać, że trzeba stać na gruncie rzeczywistości obecnej. Rzeczywistością dnia dzisiejszego jest nowe państwo litewskie i współczesna Polska. Czy nie sądzi on, że w tych realnych warunkach można ułożyć dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy obydwoma państwami? Dodałem, że najzupełniej rozumiem jego wywody i wierzę, że kierownicy państwa litewskiego pragną dobrych stosunków z nami, lecz najbardziej niepokoi mnie społeczeństwo litewskie, a zwłaszcza młodzież, które nie ma dostępu do tego, co się dzieje w stosunkach oficjalnych między naszymi państwami, a żyje tylko tym, co podaje prasa, propaganda różnych związków, radio i temu podobne. Ponieważ akcja ta jest jednak kierowana przez osoby odpowiedzialne i zależne od władzy państwowej, widzę tu dwa różne oblicza strony litewskiej. Jedno, które zapewnia nas o dobrych stosunkach z Litwą i drugie bezwzględnie nam wrogie i marzące o agresji na nasze ziemie. Generał Czernius ponownie oświadczył mi, że tym, co robią związki i prasa, nie należy się zbytnio przejmować. To jest nasza młodzież, a i wasze społeczeństwo, a zwłaszcza wasza młodzież, też krzyczało głośno w marcu tego roku na ulicach Warszawy, że trzeba iść zbrojnie na kowno. Zresztą, jeśli chodzi o związki, to myślimy o pewnych zmianach i przeprowadzimy je. O Wilnie myślimy, my, Litwiniach, o umarłej, drogiej nam bardzo osobie. Nie ma jej pomiędzy nami i może nie będzie, lecz wolno nam czcić jej pamięć i o niej pamiętać. Jestem też realistą i właśnie dlatego sądzę, że pomimo sprawy wileńskiej będziemy mogli nawiązać dobrosąsiedzkie stosunki. Są one już obecnie lepsze niż były poprzednio. Gdy generał Czernius mówił o Wilnie, hamował z trudem wzruszenie. Głos mu lekko drżał i ukrywał prawdziwą przykrość. Było mu niewymownie nieprzyjemnie... Bo dobrze go rozumiałem. Jednak na zakończenie naszej rozmowy powiedziałem generałowi, że ma on chyba dostateczne dowody, iż pomimo głośnych młodzieżowych demonstracji antylitewskich w marcu w Warszawie, Polska nic nie forsuje względem Litwy, lecz z wyrozumiałością i cierpliwością czeka na ułożenie się naszych wspólnych spraw. Stanowisko społeczeństwa polskiego i całej naszej pras jest przychylne dla Litwy. Atmosfera ogólna w Polsce też jest przyjazna, o czym na pewno jest on dobrze poinformowany. Demonstracje marcowe były sztucznie wywołane, kontrast z tym, co się dzieje tu na Litwie, jest olbrzymi i dlatego uważałbym za słuszne, aby wojsko litewskie, jeżeli pragnie dobrych stosunków z nami, wpłynęło na zaniechanie szkodliwych agitacji i wrogi nagonki na Polskę, zwłaszcza w dzisiejszych, szybko idących naprzód wypadkach, Musimy być razem. Generał Czernius w odpowiedzi oświadczył, że akcja ta powinna być obustronna, a przede wszystkim Polska powinna okazać społeczeństwu litewskiemu jakiś gest dobrej woli, aby pozyskać jego zaufanie, na przykład ogłosić większe prawa dla Litwinów w Wilnie. Przy pożegnaniu rozmowa trwała bardzo długo. Generał raz jeszcze podkreślił, że pomimo wszystko w imię przyszłości trzeba poprawić stosunki między Litwą i Polską, aby stały się one jak najlepsze. Skłoniłem się w odpowiedzi. W czasie rozmowy generał Czernius był wyraźnie przygnębiony, mówił o Wilnie z ogromnym wzruszeniem, a o naszym ultimatum z prawdziwą przykrością, ale bez żadnego zacietrzewienia i bez jakiegokolwiek tonu wojowniczego czy też Zaczepnego. Spełniłem swój obowiązek, z trudem mi to przyszło. 7 października W związku z nową sytuacją w Europie po konferencji w Monachium i po pierwszym rozbiorze Czechosłowacji, dokonanym przez Niemcy, niestety z udziałem Polski i Węgier, oczekiwaliśmy wspólnie z ministrem Harwatem na nowe instrukcje i na wyjaśnienia, jakie są dalsze zamiary rządu polskiego, do czego zmierza polska polityka zagraniczna i do czego mamy my w Kownie zmierzać na naszym odcinku litewskim? Czyżby sojusz nasz z Niemcami? W Polsce, w Warszawie przede wszystkim panowały nastroje, jak po odniesieniu wielkiego zwycięstwa. Prasa polska trąbiła na cały kraj, ba, na cały świat, podnosząc przesadne triumfy naszej polityki zagranicznej, nawiązanie stosunków z Litwą i odzyskaniem od Czechosłowacji Śląska Zaolzieńskiego. Bohaterem tych zwycięstw był oczywiście minister Beck, udekorowany przez prezydenta Mościckiego za akcję na Śląsku najwyższym orderem Orła Białego. Na łamach całej prasy polskiej ogłoszono hymny pochwalne na cześć generała Bortnowskiego, który został odznaczony orderem Polonia Restituta II klasy i mianowany generałem dywizji za bohaterskie dowodzenie w akcji na Śląsk Cieszyński. Wynoszono jednocześnie pod niebiosa potęgę i wielką sprawność techniczną polskich wojsk. W wielu pismach umieszczone były ilustracje zajmowania Zaolzie przedstawiające oddziały czołgów artylerii najcięższych zmotoryzowanej i eskadry lotnictwa bombowego i myśliwskiego. Na tych, którzy nie znali istotnego stanu rzeczy, sprawiło to wrażenie, że jesteśmy militarnie silni i zdolni do samodzielnego przeprowadzenia swoich celów w naszej części Europy. Wrażenie to udzieliło się w dużym stopniu miejscowej Polonii, a także, jak niżej o tym wspominam, Miało duży wpływ na dalszy przebieg stosunków polsko-litewskich. Polska duma narodowa jest niezmiernie wrażliwa na poczucie własnej siły. Zadawala to w najwyższym stopniu ambicję narodową. Polacy na Litwie, których można uznać za gorących patriotów polskich, reagowali na te wydarzenia jeszcze żywiej i goręcej, aniżeli większość Polaków w Polsce. Nie orientując się zbytnio w polityce, okazywali to nam, członkom poselstwa polskiego w Kownie, we wzruszający sposób na każdym kroku. Jeżeli już od pierwszych dni naszego pobytu w Kownie byliśmy dla nich uosobieniem siły militarnej Polski, to obecnie obdarzyli nas jeszcze większym zaufaniem i niekłamanym szacunkiem. Najsilniej zareagowała młodzież polska na Litwie, która rwie się do Polski, pragnąc brać udział w dalszych wydarzeniach, jakie według ich mniemania mogą jeszcze czekać Polskę. Dowodem tych uczuć była... Delegacja Polaków z Litwy, która zgłosiła się do mnie w dniu 1 października, aby złożyć na moje ręce wyrazy uznania i hołdu dla Wojska Polskiego, prosząc, abym wysłał w ich imieniu depeszę do Marszałka Śmigłego. Oficjalnie rządowe sfery litewskie zdyskontowały stanowisko zajęte przez Polskę w okresie monachium oraz fakt odzyskania Śląska Zeolzieńskiego. Według moich informacji na dalszą politykę Litwy w stosunkach do Polski będą wpływały następujące elementy. Równoległość działań Polski i Niemiec w sprawie Czechosłowacji, stanowisko zajęte przez Francję i Rosję w tej sprawie i świadomość zagrożenia Kuajpedy przez Niemców. W swojej nowej polityce Litwa ma zamiar przyłączyć się do Polski, zachowując jednak niezbędne środki ostrożności wobec Niemców. Najbliższym następstwem zapowiedzianej zmiany kierunku polityki litewskiej była konferencja prasowa w dniu 6 października bieżącego roku, na której minister spraw zagranicznych Lozoraitis ostro wytknął przedstawicielom prasy litewskiej, że działają wbrew intencjom rządu i przeciwko przyjętemu kierunkowi jego polityki zagranicznej, atakując politykę polską i poruszając sprawy sporne. Litwa, jak oświadczył dziennikarzom litewskim pan Lozoraitis, Pragnie utrzymywać dobre stosunki ze swymi sąsiadami. Na zapytanie jednego z dziennikarzy, czy i z Polską również, pan Lozoreitis dał odpowiedź twierdzącą. Mógłby myśleć, że to moja interwencja u generała Czerniusa spowodowała tę znamienną konferencję. Powiadomiono poselstwo polskie w Kownie, że następnym posunięciem rządu litewskiego będzie rozwiązanie Związku Wyzwolenia Wilna, najbardziej antypolskiej organizacji na Litwie. Rząd litewski ma niebawem ulec rekonstrukcji. W tym samym mniej więcej czasie, czego nie uważam bynajmniej za rzecz przypadku, odtajały lody w naszych prywatnych stosunkach ze światem litewskim w Kownie, cywilnym i wojskowym. Weszliśmy wszyscy, całe poselstwo polskie w Kownie, lekko i gładko w życie towarzyskie stolicy litewskiej, podczas gdy dotychczas przez okrągłe sześć miesięcy Obracaliśmy się wszyscy wyłącznie w towarzystwie Korpusu Dyplomatycznego. Ożywienie w stosunkach polsko-litewskich 2 grudnia Jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zmieniły się całkowicie nasze miejscowe stosunki z litewskim światem urzędowym? Jesteśmy teraz traktowani już nie jak nieproszeni goście, ale jak względnie zamożni powinowaci, mogący ewentualnie dopomóc Litwie w jej różnych kłopotach, których ma ona pod dostatkiem. Sytuacja Litwy jest zła, traci wyraźnie kłajpedę i niestety ustępuje przed Niemcami, szukając naszej pomocy, stąd stosunki z nami nabierają rumieńców życia. W prasie litewskiej nastąpiły naprawdę duże zmiany na naszą korzyść. Nawet kowieński brukowiec... Lajszkas zaczyna pisywać dość przyzwoicie o Polsce. Minister Beck, uważając Polskę za zupełnie samodzielną w decyzjach europejskich, miał bardzo przychylny wywiad z dziennikarzami litewskimi o stosunkach litewsko-polskich, innymi w sprawie Kłajpedy, zwrócony wyraźnie przeciwko Niemcom. A Niemcy znowu wystąpili z propozycją podziału Litwy, a mianowicie za Pomorze chcą tam oddać całą Litwę. Kto z Polaków zgodziłby się na to? My chcieliśmy podzielić pomiędzy nas i Litwę i Prusy Wschodnie. Niemiecki atasze wojskowy w Kownie. Na tle naszych stosunków z Niemcami miałem niezwykłe zdarzenie z nowym niemieckim atasze wojskowym przy poselstwie niemieckim w Kownie. Na krótko przed ostatnimi wypadkami w Czechosłowacji przybył do Kowna pułkownik niemieckiego sztabu generalnego Just. Jako nowy atasze wojskowy. Bez żadnej przesady przypuszczam, że niemiecki sztab generalny wysłał pułkownika Justa, aby zrównoważyć wpływy polskie, to jest dla przeciwwagi mnie. Natychmiast po jego przyjeździe zatelefonowano z niemieckiego poselstwa zapytując, czy nowy atasze może złożyć mi wizytę następnego dnia. O oznaczonej porze zjawił się w moim biurze pułkownik Just w towarzystwie kapitana niemieckiej marynarki wojennej atasze morskiego z Rygi. Obaj ci panowie zjawili się w pełnych galowych mundurach, przy broni bocznej i orderach. Pułkownik Just, zaraz po przywitaniu się ze mną, stojąc sztywno na baczność, oświadczył mi. Führer nakazał mi specjalnie nawiązać jak najbliższe stosunki przyjaźni z panem pułkownikiem jako przedstawicielem Wojska Polskiego na Litwie. Mam nadzieję, że będziemy razem pracowali dla naszej wspólnej sprawy. Byłem po prostu zaskoczony jego słowami, więc odpowiedziałem tylko milczącym ukłonem i natychmiast po ich wyjściu wysłałem do sztabu głównego w Warszawie raport o przebiegu tej wizyty z zażądaniem naświetlenia mi naszej sytuacji z Niemcami oraz instrukcji, jak mam nadal przyjmować tak dalece posunięte awanse niemieckie. W moim przekonaniu wydarzenia w Czechosłowacji, a zwłaszcza zajęcie przez nas Zeolzia, Wreszcie nasze stanowisko względem Czechów i teraz oświadczenie pułkownika Justa, rzekomo w imieniu Hitlera, łączyły się w jedną całość. Pułkownik Just zaraz po przybyciu rozpoczął bardzo ożywioną działalność w Kownie. Generał Rasztikis w jednej z naszych rozmów powiedział mi, że został on przysłany na Litwę specjalnie w celu zrównoważenia wpływów polskich i rosyjskich i że działa w tym sensie, nachodząc go często i dość natarczywie. To samo usłyszałem jednocześnie od pułkownika Deglafsa, atasze wojskowego Łotwy. Dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze sztabu głównego na mój raport w sprawie stosunków z Niemcami i niemieckim atasze wojskowym. Wyczuwam z jego strony chęć poszukiwania współpracy na terenie Litwy, bo ciągle występuje z różnymi propozycjami. Na razie poprzestaję na koniecznym kontakcie towarzyskim. Pani Just jest bardzo miłą i uczynną niewiastą. Pułkownik Just jest typowym oficerem przedwojennym pruskiego sztabu generalnego. Sztywny, trochę napuszony, gładko wygolony, ubrany zawsze bardzo starannie, ma dużo dekoracji wojennych. Zapewne liczy sobie z 50 lat, ma oczy stalowego koloru, patrzy trochę wyniośle na ludzi i lubi traktować z góry wszystkich nieniemców. W rozmowach usiłuje przekonać mnie, że pokojowi świata zagraża Rosja i tylko Rosja. W jednej z rozmów, rozwijając przede mną plan Hitlera co do przyszłości Niemiec, wypowiedział się, że Rosja musi być wyparta całkowicie z Europy. Rosjanie są według niego Azjatami, Tatarami z pochodzenia i powinni pozostać w Azji za Uralem. Pamiętając niedawno czytane wyjątki z prac Rosenberga, zapytałem pułkownika, czy w konsekwencji tych planów nie grozi wysiedlenie do Azji także Słowianom zachodnim i południowym, jak Polakom, Czechom i Serbom, ponieważ są oni pochodzeniem pokrewni Rosjanom. Pułkownik odpowiedział mi z niczym niezamąconą powagą, że sprawy narodów słowiańskich położonych między Niemcami a Rosją, to znaczy Polaków, mogą być w przyszłości przyjaźnie załatwione z Niemcami kosztem obszarów nieprawnie zajmowanych obecnie przez Rosję. Aluzja taka była niedwuznaczna. Oddanie się pod komendę niemiecką i wspólny pochód na Rosję, aby ją wyrzucić za Ural. W czasie tej rozmowy zaszedł bardzo charakterystyczny epizod. Mój język niemiecki, jak o tym wspomniałem poprzednio, jest ogólnie biorąc bardzo słaby, zwłaszcza w mowie. Pułkownik Just, który nie włada żadnym innym językiem poza niemieckim, zwrócił się do mnie w tonie bardzo serio. Panie pułkowniku, powinien pan koniecznie poprawić swój niemiecki bo jest to język, którym wkrótce będzie mówiła cała Europa. Przed kilku dniami miałem dłuższą rozmowę z generałem Rasztikisem przy okazji doręczania mu zaproszenia na międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem, które mają się odbyć w lutem 1939 roku. Generał Rasztikis sam podjął temat stosunków polsko-litewskich. Powiedział, że niektórzy, nieorientujący się w sytuacji europejskiej, działacze polityczni litewscy niepotrzebnie wykazują, jak sam się wyraził, przeciwko Polsce. Ale będzie to przez rząd litewski stanowczo ukrócone i odpowiednie kroki już zostały podjęte. Widzę moja rozmowa z generałem Czerniusem z dnia 6 października bieżącego roku. Przechodząc następnie na tematy ogólnopolityczne, generał zapytał mnie, dlaczego Polska przywiązuje tak duże znaczenie do posiadania wspólnej granicy z Węgrami. Pamiętając o instrukcji otrzymanej od pułkownika Pełczyńskiego, wprawdzie już starej, bo z marca bieżącego roku, dałem mu do zrozumienia, że chcielibyśmy móc liczyć na Węgry jako na naszego ewentualnego sojusznika w utworzeniu wspólnej obrony przeciwko agresji niemieckiej. Podałem mu jednocześnie w dużym szkicu myśl Związku Obronnego państw położonych między Niemcami a Rosją. Generał Rasztikis po niezmiernie uważnym wysłuchaniu idei bloku neutralnego lub inaczej trzeciej Europy zareagował natychmiast zapytaniem, dlaczego w takim razie Polska przyłączyła się do akcji niemieckiej przeciwko Czechosłowacji. W dalszym ciągu rozmowy wyraził zdanie, że skoro polityka Polska zmierza do utworzenia bloku narodów między Niemcami a Rosją, to stało się bardzo źle, iż Polska dopuściła się rozbicia i podziału Czechosłowacji, a nawet sama w tym wzięła udział, osłabiając tym samym siły niemieckie. Nic na to nie umiałem odpowiedzieć. Na zakończenie tej części rozmowy generał Rasztikis jakby z trudem wykrztusił, że rozumie i w zasadzie podziela ostrożną w stosunku do Niemiec i w gruncie rzeczy antyniemiecką politykę ministra Beka. Powiedziane było to jednak w sposób miękki, bez żadnego przekonania, z widocznym celem, aby słowa generała w ten właśnie sposób były zakomunikowane przeze mnie w Warszawie. Przyjąłem to świadczenie do wiadomości i spisałem niezwłocznie raport, który wysłałem do szefa sztabu głównego w Warszawie.